Harry Potter! serce zabiło mu jeszcze szybciej niż przed chwilą, kiedy nurkował w powietrzu. Zobaczył biegnącą ku nim profesor McGonagall. Stanął na nogach drżąc ze strachu. Jeszcze nigdy, póki jestem w Hogwarcie. Profesor McGonagall miała wyraźne trudności z mówieniem, a jej okulary płonęły niepokojącym blaskiem. Jak śmiałeś! Mogłeś sobie skręcić kark! To nie jego wina, pani profesor. Cicho bądź patil, ale Malfoy dosyć, panie Wesley. Potter za mną. Harry zdążył dostrzec triumfalne uśmiechy na twarzach Malfoja, Kraba i Goila i ruszył za profesor McGonagall, zmierzającą wielkimi krokami do zamku. Wiedział, że za chwilę wyleci ze szkoły. Chciał coś powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, ale nie mógł wydobyć głosu. Profesor McGonagall szła, nie oglądając się na niego, a szła tak szybko, że musiał biec, żeby dotrzymać jej kroku. No i po wszystkim. Nie wytrwał nawet dwóch tygodni. Za dziesięć minut będzie już spakowany. Co powiedzą Darsleyowie, jak go zobaczą na progu domu? Wspieli się po schodach wejściowych, potem po marmurowych wewnętrznych, a profesor McGonagall nie odezwała się do niego ani jednym słowem. Otwierała strzaskiem drzwi i mijała korytarz za korytarzem, a Harry biegł za nią truchtem, pogrążony w czarnych myślach. Może prowadzi go do Dumbledora? Pomyślał o Hagridzie. Jego też wyrzucili, ale pozwolili mu zostać i zrobili gajowym. Może mógłby być jego pomocnikiem? Poczuł mi. Miły ucisk w brzuchu, gdy sobie to wyobraził. Ron i inni zostają czarodziejami, a on włóczy się po parku, nosząc torbę za Hagridem. Profesor McGonagall zatrzymała się przy drzwiach jednej z klas. Otworzyła drzwi i zajrzała do środka. — Przepraszam, profesorze Flitwick, czy mogę na chwilę zabrać łuda? — Wood? A co to takiego? — myślał Harry. — Może jakieś narzędzie do chłosty? Ale Wood okazał się osobą. Tęgim młodzieńcem z piątego roku, który wyszedł z klasy profesora Flitwika, z niepewną miną. — Obaj za mną! — rzuciła profesor McGonagall, więc pomaszerowali za nią korytarzem. Wood przyglądał się Haremu z ciekawością. Tutaj wprowadziła ich do jakiejś klasy, zupełnie pustej, jeśli nie liczyć Irytka, który wypisywał na tablicy sprośne słowa. Iryt, wynocha! – warknęła. Irytek wrzucił kredę do blaszanego kosza na śmieci, robiąc przy tym sporo hałasu i wyszedł z klasy, głośno przeklinając. Profesor McGonagall zatrzasnęła za nim drzwi i odwróciła się do chłopców. – Potter, to jest Oliver Wood. Wood znalazłam ci szukającego. Wood cały się rozpromienił. Poważnie, pani profesor? Absolutnie. Ten chłopiec to urodzony szukający. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam. Potter, pierwszy raz siedziałeś na miotle? Harry kiwnął głową w milczeniu. Nie miał zielonego pojęcia, o co chodzi, ale wszystko wskazywało na to, że nie wyrzucają go ze szkoły. Powoli odzyskiwał czucie w nogach. Złapał małą kulkę, nurkując za z wysokości pięćdziesięciu stóp, oznajmiła profesor McGonagall. I nawet się nie zadrasnął. Nawet Charlie Wesley nie dokonałby czegoś takiego. Łód wyglądał teraz tak, jakby nagle ziściły się wszystkie jego marzenia. Potter. – Widziałeś już mecz Quidditcha? – zapytał podnieconym tonem. – Wood jest kapitanem drużyny gryfonów – wyjaśniła profesor McGonagall. – Zbudowany jak należy – rzekł Wood, obchodząc harego i przyglądając mu się uważnie. – Lekki, szybki, trzeba będzie dać mu przyzwoitą miotłę, pani profesor. Myślę, że Nimbusa 2000 albo siódemkę zmiatacza. — Porozmawiam z profesorem Dumbledorem i zobaczymy, czy da się trochę nagiąć przepisy. Musimy mieć o wiele lepszą drużynę niż w zeszłym roku. W ostatnim meczu ślizgoni po prostu nas zmiażdżyli. Przez parę tygodni nie mogłam spojrzeć Severusowi Snapowi w oczy. — spojrzała surowo na Harego z nadokularów. — Tylko żebyś mi się wziął ostro za trenowanie, Potter, bo mogę jeszcze zastanowić się nad karą za ten wybryk a potem nagle uśmiechnęła się. Twój ojciec byłby z ciebie dumny, powiedziała. Sam był znakomitym graczem. Żartujesz, powiedział Ron. Siedzieli przy obiedzie. Harry kończył opowiadać Ronowi, co się stało, kiedy profesor McGonagall zaprowadziła go do zamku. Ron podnosił właśnie do ust widelec z kawałkiem steku, ale zapomniał o tym i ręka zamarła mu w powietrzu. Szukający? Daj spokój, pierwszoroczniacy nigdy. Słuchaj, byłbyś chyba najmłodszym graczem w, w tym stuleciu. Skończył Harry, wkładając sobie do ust kawał strudla. Po tych wszystkich przejściach był wściekle głodny. W przyszłym tygodniu zaczynam trenować, oznajmił Harry. Tylko nie mów nikomu, Łód chce utrzymać to w tajemnicy. Weszli Fred i George Wesleyowie. Zobaczyli Harego i natychmiast do niego podeszli. Dobra robota, powiedział cicho George. Łód nam powiedział: My też jesteśmy w drużynie, jako napastnicy. Mówię wam, w tym roku zdobywamy puchar powiedział Fred. Straciliśmy go, kiedy odszedł Charlie, ale w tym roku będziemy mieć super drużynę. Musisz być naprawdę dobry, Harry. Łód aż podskakiwał, jak nam o tym mówił. No dobra. Idziemy. Lee Jordan twierdzi, że znalazł nowe tajne wyjście ze szkoły. Założę się, że chodzi mu o to samo, które znaleźliśmy rok temu. Wiesz, to za posągiem Grzegorza Przymilnego.